Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio S.K. zaprasza w każdy piątek, cztery po północy. Witam serdecznie w 104. odcinku podcastu Radio S.K. Będącym jednocześnie 22. audycją z cyklu Wiadomości z Martwej Strefy Dzisiaj podsumuję dla Was najważniejsze newsy i wydarzenia, które miały miejsce w lutym 2013 roku swoje trzy grosze, co powoli staje się tradycją, dołoży też skóra, którego witam serdecznie. Witam, witam wszystkich słuchaczy. I przy okazji zachęcam też innych słuchaczy, by wypowiadać się w kolejnych odcinkach z tej serii. Wystarczy odezwać się do mnie na naszym Facebooku albo napisać na maila spandowskimałpa.gmail.com ja przy każdym nagraniu robię listę newsów i wydarzeń, które omówimy wraz z linkami do omawianych filmików, okładek, grafik, wraz z opisami itd. I każdy z Was, drodzy słuchacze, ma prawo wypowiedzieć się na łamach tego podcastu na dowolny temat związany z jego tematyką. Wystarczy nieco wcześniej podesłać mi pliki audio, a ja już wmontuję je w odcinek. Zachęcam szczególnie tych, którzy myślą o samodzielnym nagrywaniu, ale jeszcze nie mają pomysłu, jak to w całości ogarnąć. Oczywiście służę też pomocą techniczną w razie potrzeby, a my tymczasem po tym przydługim wstępie przechodzimy do części właściwej i zaczynamy od wiadomości książkowych. zaczyna się moja audycja. Komiksy, gry, literatura, muzyka, filmy. Kombinat podcastowy zapraszam. Jesteście gotowi? Zaczynać? Możemy zaczynać. A temat książek tradycyjnie rozpoczniemy od naszego podwórka, na którym w zeszłym miesiącu wydarzyło się dość sporo. Po pierwsze, pojawiła się zapowiedź kolejnej, nowej serii wydawniczej od Albatrosa. W jej skład póki co wchodzą Cztery po północy, 3, Marzenia i Koszmary, Po zachodzie słońca i Uciekinier. Przy czym no, te tytuły są w aktualnych zapowiedziach, każdy następny, który zostanie dołożony do zapowiedzi również chwilowo znajdzie się w tej serii, do czasu oczywiście dopóki Albatros nie zmieni serii na nowszą. Przy czym z tych tytułów na razie ukazał się tylko Uciekinier. W serii wykorzystano to samo liternictwo, co w przypadku samodzielnego wydania wiadru przez dziurkę od klucza, ale same okładki to jest coś, czego do tej pory w przypadku Kinga nie było. Ech, nie umiem znaleźć dlatego jakiegoś sensownego określenia. Wizja artystyczna, nowoczesna, jak zwał, tak zwał. Chodzi o to, że mamy tu taki miszmasz, niekoniecznie związany z treścią książki, co oczywiście wielu czytelników skrytykowało. Ale tym razem jest to sytuacja naprawdę wyjątkowa, ponieważ większość przyszłych czytelników chwali i większość jest zadowolona. Ja podzielam oba te punkty widzenia. Oczywiście szkoda, że okładki mają raczej nikły związek z treścią książek i czasem trzeba się wykazać no, sporą nadinterpretacją, by je jakoś dopasować, ale zaznaczam też, że jestem zadowolony z tej serii i uważam, że Albatros już dawno nie zrobił nic tak dobrego na tak dużą skalę. Pod koniec lutego ukazało się też bardzo długo zapowiadane wznowienie powieści Worek Kości. Przypominam, że my Rok temu użyliśmy tej okładki w podcaście, w którym recenzowaliśmy worek kości, a to już wtedy było długo oczekiwane wznowienie. Nowe wydanie ma nowy przekład, ale ja nie miałem jeszcze go w ręku, a tym bardziej nie miałem możliwości porównania tych książek. Widziałem natomiast zdjęcia, które wrzucał jeden z użytkowników naszego forum i które ja podlinkuję pod podcastem. Książka wizualnie robi spore wrażenie. I w tym przypadku biała seria twardookładkowa z białym grzbietem sprawdza się idealnie. Według mnie to jest zdecydowanie najładniejsze polskie wydanie tej powieści. Z tylnej okładki dowiadujemy się natomiast, że worek kości doczeka się też wydania audio. I to jest bardzo dobra wiadomość. Tę książkę ja czytałem już trzy razy i nie mam ochoty czytać jej czwarty raz, tylko po to, by porównywać oba przekłady. Ale z wersją audio bardzo chętnie się zapoznam. Save us. A jeśli już jesteśmy przy audiobookach, to w lutym ukazało się dźwiękowe wydanie powieści Mroczna Połowa, o którym mówiłem przed miesiącem. Cena waha się w zależności od sklepów w granicach 34 zł choć dajmy na to na nexto.pl znalazłem po 28 zł możliwe, że gdzieś jest jeszcze większa promocja ja sprawdzałem tylko no, ze 2-3 sklepy które na szybko wpadły mi do głowy najistotniejsze jest natomiast to, że jak na razie jest do nabycia tylko wersja w formacie plików mp3 do ściągnięcia przypominam, że mroczna połowa była zapowiadana jako wydanie na płycie CD w dużym dwuskrzydełkowym pudełku na Facebooku zapytałem pana Andrzeja i otrzymałem odpowiedź, że takie wydanie i owszem pojawi się w sprzedaży, ale w nieokreślonej przyszłości. Pożyjemy, zobaczymy. Stwierdzi, że George Stark to pomysł jego żony Elizabeth Stephens Beaumont Spokojna i śliczna blondynka Nie chce przypisywać sobie całej zasługi Zasugerowałam tylko, wyjaśnia By napisał powieść pod innym nazwiskiem I zobaczył, co się z nią stanie I już na zakończenie książkowych informacji z naszego podwórka wypada wspomnieć, że w lutym ukazało się kieszonkowe wydanie powieści Christine. Standardowo przez kilka pierwszych chwil dostępne to było w Biedronkach, a po bliżej nieokreślonym czasie pojawi się w innych marketach. Warto też zwrócić uwagę, że Albatros przejął kolejny tytuł od Pruszyńskiego. To jest dość normalna praktyka, do której na przestrzeni kilku ostatnich pff, lat mogliśmy się już przyzwyczaić. Pruszyńskiemu kończą się prawa do kolejnych tytułów i nie przedłuża ich, a książkę przejmuje Albatros. Tym razem padło na nocną zmianę, której wznowienia możemy spodziewać się no, w nieokreślonej przyszłości. Ja tylko bardzo bym prosił o nowy przekład albo przynajmniej zmianę idiotycznego tytułu Ktoś na drodze. I na tym kończymy blok książkowy z naszego podwórka. Ale luty okazał się bardzo obfitym miesiącem w newsy i mamy jeszcze kilka soczystych kąsków z zagranicy. Na stronie wydawnictwa Cemetery Dance można było zakupić kolekcjonerskie wydanie książki Dr. Sleep. Pojawiły się trzy warianty okładkowe które stworzył znany dobrze polskim fanom Kinga Vincent Chong. W środku każdej wersji znalazło się też sześć kolorowych grafik tego artysty, których póki co nikt nigdzie jeszcze nie udostępnił w internecie. Oprócz nich powstało 20 czarno-białych rysunków autorstwa Erin S. Wells, z których 11 opublikowano na stronie wydawcy, przy czym no, oglądać na własne ryzyko, bo zawierają spoilery i sporo nawiązań do lśnienia. Dla tych, którzy nie pamiętają, przypominam, że Dr. Sleep kontynuuje losy bohaterów znanych z lśnienia. Książka Dr. Sleep, przynajmniej to wydanie z Cemetery Dance, ma powiększony rozmiar. Ten tytuł ukazał się, tak jak powiedziałem, w trzech wariantach, przy czym tradycyjnie najdroższe rozeszły się błyskawicznie. A to środkowe wydanie, nieco tańsze, chyba też dość szybko zostało wyprzedane i wydaje mi się, że już w tym momencie jest niedostępne, ale mogę się mylić. Natomiast tak wyglądało to wydanie w liczbach. Najtańsze kosztowało 95 dolarów i ukazało się w nakładzie 1750 egzemplarzy. Środkowe w cenie 450 dolarów i nakładzie 750 egzemplarzy. Przy czym to wydanie ozdobione jest już podpisem Kinga i autografami artystów. A najdroższe również ze wszystkimi autografami wydane w nakładzie 52 egzemplarzy w cenie 2500 dolarów za sztukę. Tak jak powiedziałem, rozeszło się w ciągu kilku chwil. Okładki są ładne, przynajmniej według mnie są to ładne okładki, ale liternictwo koszmarne. Co niestety jest częstym mankamentem w przypadku książek z cemetery Dance. Halloran It's just like pictures in a book, candy. It isn't real. Wydanie doktora Slipa z y, sprayem na okładce moim zdaniem chyba nawiązuje do wielu wydań jednej z najlepszych powieści science fiction Filipa Kadika Ubik, gdzie właśnie na okładce był Ubik w sprayu czy ta książka będzie jakoś się odwoływać do Ubika? No to nie wiem, wątpię szczerze mówiąc. Aczkolwiek, no jest to nawiązanie chyba, no, oczywiste. Dig jest także, no, ikoną. Tak więc, no, jestem bardzo ciekawy tej książki. Zastanawiam się, czy muszę ponownie czytać jeszcze raz lśnienie, żeby wszystko dobrze zrozumieć. Mam nadzieję, że nie, ponieważ no lśnienie jednak nie jest moją ulubioną książką Kinga. Tak więc czekamy na polską okładkę doktora Slipa z rodzynkami i bananami na okładce. Co, dziwią was rodzynki? Skoro były wróżki i nóżki, to dlaczego nie mogą być rodzynki z bananami? Ja mam w ogóle wrażenie, że Lśnienie jest jedną z najbardziej przecenianych książek Kinga. We wszystkich zapowiedziach na różnych portalach mówi się o kontynuacji kultowego Lśnienia, a ogromna część fanów, ale fanów Kinga, nie fanów filmu, ogromna część tych fanów tę powieść krytykuje. Oczywiście, jak w każdym przypadku znajdzie się też grupa zwolenników i grupa ludzi fanatycznie oddanych książce, ale akurat lśnienie ma zadziwiająco dużo opinii neutralnych lub negatywnych. Ja zaliczam się do tej pierwszej grupy. Ani mnie ziębi, ani grzeje ta książka. Czytałem raz kilkanaście lat temu, ze dwa lata temu przypomniałem sobie w audiobooku w wykonaniu pana Leszka Teleszyńskiego, Chwilę później, po tym jak przesłuchałem książkę, ukazała się wersja w interpretacji Rocha Siemianowskiego i teraz z przyjemnością skorzystam z pretekstu i zapoznam się z tą drugą wersją. Wydawnictwo Cemetery Dance, odpowiedzialne za tą limitowaną wersję książki Dr. Sleep, udostępniło też trzy tapety stworzone na podstawie okładek tej powieści. Pobrać można je w różnych rozdzielczościach na stronie wydawcy, i póki co, to jest wszystko w tym temacie. Houston, Filmy, seriale, gry, muzyka, książki i komiksy o masowej sile rażenia. Whoa, co tydzień w poniedziałek masakultury.pl. Przechodzimy do wiadomości filmowych, a te tradycyjnie ostatnio zdominowane są przez nadchodzącą ekranizację powieści pod kopułą. W lutym podczas Super Bowl wyemitowany został pierwszy teaser zapowiadający serial pod kopułą. Niestety póki co bazował on jedynie na amerykańskiej okładce książki. W lutym powiększyła się też obsada serialu. Do ekipy dołączyło kilku kolejnych aktorów, przy czym poza takimi tam postaciami z tła wyróżniono czterech bohaterów. Aktorka Aisha Heinz, którą można było oglądać m.in. w serialu Czysta Krew, wcieli się w postać Caroline Hill. W roli Julie, reporterki z Chester's Mill, Zobaczymy Rachel Lefebvre. Można ją było oglądać m.in. w dwóch pierwszych częściach sagi Zmierzch. Poznaliśmy też nazwiska dwóch odtwórców głównych ról. Mike Vogel, znany m.in. z nowej teksańskiej Masakry Piłą Mechaniczną czy Projekt Monster, wcieli się w postać Deyla Barbary. Wybór raczej mocno krytykowany na naszym Facebooku z racji młodego wieku aktora. Natomiast główny czarny charakter, postać Big Gina Reniego, Zagra Dean Norris, którego można oglądać na przykład w serialu Breaking Bad. O tym, że książka nie była doskonała mówiliśmy już w jednym z odcinków. O tym, że film nie będzie doskonały, jestem tego przekonany. Patrząc na aktora, który gra główną rolę i na złego antybohatera, mam odczucia, że może być tak, że główny bohater będzie cudowny, a ten czarny charakter będzie cały czas szczerzył zęby, kły i pokazywał, jakim to jest zboczonym republikaninem, który ciągle czyta Biblię i morduje. Ale mam nadzieję, że jednak będzie coś z tego dobrego. 28 lutego ruszyły natomiast zdjęcia właśnie do pierwszego odcinka serialu Podkopuło. Na planie tej produkcji pojawił się Sam King, a jego zdjęcie z klapsem w ręku obiegło tego dnia internet. W minionym miesiącu wybrano też reżysera ekranizacji powieści Komórka, w której główną rolę zagra John Cusack. Za kamerą stanie Todd Williams, odpowiedzialny m.in. za Paranormal Activity 2. Zdjęcia mają rozpocząć się w maju. Coming to get you, Barbara. Znowu John Cusack. Okej, okay, ale ja wam powiem na zakończenie jednego z poprzednich epizodów, że będąc na nartach słuchałem audiobooka i właśnie skończyłem i powiem wam, że po dwóch latach męczenia się z tą książką stwierdzam, że najciekawsze było po słowie z którego dowiedziałem się, że ponoć Stephen King nie posiada komórki. Jeśli to prawda, to zastanawiam się, dlaczego musiałem zmarnotrawić dwa lata, żeby dojść do tego jednego wartościowego zdania. Powiększyła się też obsada ekranizacji opowiadania Ludzie Godziny 10. Jedną z ról w tym filmie zagra Robert John Burke, a tego aktora mogliśmy już oglądać w adaptacji książki Stephena Kinga Hutszy, która w polskim przekładzie doczekała się tytułu Przeklęty. W marcu do amerykańskich kin trafi film dokumentalny Pokój 237, który ja dość szczegółowo analizowałem w jednym z wakacyjnych podcastów. W internecie pojawił się również nowy trailer tej produkcji, który ja bardzo, bardzo polecam. Świetny, bardzo dobry trailer. Trailer tego filmu dokumentalnego bardzo dobry. Czekamy na DVD. Czekamy na wydanie w Polsce oczywiście bez polskich napisów. W internecie pojawił się też pierwszy trailer filmu Writers, w którym gościnnie pojawi się Stephen King, grając samego siebie. Film funkcjonuje też pod tytułem Stuck in Love. Go on with your life. Go get laid I get late. Great! You get late? I literally have 20 minutes, so it'll have to be quick. Come on, let's go. Did you stretch? To the left? To the... yeah. I na koniec informacja z naszego podwórka, co rzadko się zdarza w dziale filmowym. Darek Kocurek, znany z wielu ilustracji inspirowanych tekstami Stephena Kinga, autor okładek kilku jego książek, a także autor kalendarzy, które co roku znajdują się w ofercie serwisu StephenKing.pl, rozpoczął pracę nad swoim pierwszym krótkim filmem. Będzie to nieoficjalny, przynajmniej w pierwszej fazie nieoficjalny, bo oczywiście później Darek może się starać o status Dollar Baby. Nieoficjalny i niekomercyjny projekt oparty o wiersz Lament Paranoika ze zbioru Szkieletowa Załoga. Jego interpretację mogliście słuchać też w jednym z podcastów Radio SK w wykonaniu skóry. Film powinien być gotowy w przyszłym roku. W internecie pojawiły się dwie wersje plakatu, polsko i anglojęzyczna. Na Facebooku jest do polubienia fanpage. Aktualnie Darek poszukuje kilku aktorów. Poszczegóły odsyłam na Facebooka. Założenie jest takie, że będzie to film po części animowany, a po części aktorski. Oczywiście trzymamy kciuki i śledzimy wszelkie nowinki związane z tym projektem, a jak ktoś chce pobawić się w aktora, to jeszcze raz odsyłam na stronę, której link znajdziecie pod audycją. Dziennik pokładowy to podcast o szeroko pojmowanej fantastyce naukowej, filmy, gry, seriale, komiksy. Znajdziecie mnie na dziennikpokładowypodcast.blogspot.com Zapraszam... na pokład. I na zakończenie tradycyjnie mamy jeszcze garść ciekawostek. Podczas targów zabawek New York Toy Fair zaprezentowano m.in. zapowiadane kilka miesięcy temu figurki z nadchodzącej ekranizacji powieści Kerry. Premiera filmu została przesunięta na październik, zaś figurki wejdą do sprzedaży już w sierpniu. Pod odcinkiem umieszczę linki do zdjęć obu figurek, a przypominam, że jest to Kerry na balu i Kerry również na balu, ale oblana krwią. I muszę przyznać, że wygląda to rewelacyjnie. She wasn't some W zeszłym miesiącu, w poprzedniej audycji z cyklu Wiadomości z Martwej Strefy, informowałem o nowym eseju Kinga, zatytułowanym Guns, w którym King ym, porusza problem dostępności do broni palnej. Esej ten został wydany w formie e-booka. W lutym natomiast esej pojawił się w postaci audiobooka, czytanego przez Christiana Ramela. Here's how it out. First there's the shooting. A skoro na koniec jesteśmy przy e-bookach i audiobookach, to jutro kończy się 42 tydzień e-książki, który trwał cały miniony tydzień. Przed rokiem przygotowałem dla Was specjalny odcinek z tej okazji, w którym streściłem całą historię Kinga z e-czytelnictwem, i przyjrzałem się, jak to wygląda w naszym kraju. Ten podcast został opublikowany akurat w momencie, gdy w tym temacie zachodziło sporo zmian. I przez miniony rok, no, wydarzyło się naprawdę dużo na korzyść takiego czytania. Ale też muszę przyznać, że ja trochę mniej zacząłem śledzić ten temat. Przez miniony rok czytałem więcej papierowych książek, i w tej chwili używam czytnik w zasadzie tylko do bardzo grubych powieści albo jako książkę awaryjną. Oczywiście cały czas noszę przy sobie czytnik, ale ostatnimi czasy noszę też przy sobie książkę papierową. I z czytnika korzystam tylko w momentach, w których muszę ukrywać się z czytaniem. Mam wrażenie, że dyskusje ucichły trochę na forach. Dwa, trzy lata temu to były bardzo burzliwe rozmowy i może po prostu obie grupy czytelników przyzwyczaiły się już i oswoiły z nową formą. Z zupełnie innych wiadomości za dwa tygodnie od dzisiaj startuje poznański konwent fantastyczny Pyrkon. Po zimowej przerwie wracamy do konwentowania, co strasznie mnie cieszy i czego nie mogę się już doczekać. I tradycyjnie z naszego forum jedzie jakaś tam większa grupka. Część nocuje w wynajętym miejscu, część w szkole, część poznajomych, ale codziennie będzie okazja, by usiąść, napić się piwka i pogadać. Na Pyrkonie swój punkt programu będą też mieli autorzy podcastu Masa Kultury i Małe Filmidło, czyli będzie okazja no, do większego podcasterskiego spotkania przy piwku. Zresztą konwent jest doskonałą okazją, by się poznać, przykładowo zanim ktoś zdecyduje się wejść na kolejny level i pojedzie na zjazd, który na marginesie tradycyjnie organizujemy już niebawem, w długi weekend majowy, a na którym będziemy świętować 11 urodziny serwisu stevenking.pl, a ja wypiję sobie za dwa lata podcastu Radio SK. Znaczy zakładając, że będę, bo na chwilę obecną raczej na 90% mnie nie będzie na zjeździe, ale perkonu nie odpuszczę sobie na bank. Także mam nadzieję, że za dwa tygodnie uda się poznać jakieś nowe twarze. I już zupełnie na zakończenie chciałbym życzyć naszym wspaniałym słuchaczkom wszystkiego najlepszego z okazji dzisiejszego święta. I tu ponownie odsyłam do mojego odcinka specjalnego sprzed roku. Nie słuchałem go od tamtego czasu, nie wiem czy nadal bym nie bawił, ale jak kto chętny i nie słuchał, to zapraszam. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, a my żegnamy się już z Wami na dzisiaj. Do usłyszenia. Trzymajcie się i do usłyszenia w przyszłości. A na koniec jeszcze ciekawostka uzupełniająca poprzedni zimowy odcinek Radia SK. Przeczytam wam, co napisał Ian Watson o pewnym pisarzu. Kiedy myślę o Antarktydzie, przychodzą mi na myśl pradawni, zastygli w bezruchu, w przepastnych otchłaniach ukrytych pod lodem. Prastarzy przybysze, o zmiennym, przyprawiającym o zawrót głowy wyglądzie, zbyt strasznym, by się w nim dokładnie rozeznać. Niewątpliwie wzorował się na Lovecraftie John W. Campbell, pisząc Who goes there? Mamy tam bowiem do czynienia ze stacją badawczą na Antarktydzie, zagrożoną przez zmieniającego kształty obcego. No i oczywiście Who Goes zmieniły się ostatecznie w coś Johna Carpentera, w którym także pojawia się zmiennokształtna istota niewykorzystana w pierwotnej wersji filmu, kiedy to nie istniały zaawansowane efekty specjalne. Cytat pochodzi z książki H.P. Lovecraft Najlepsze opowiadania, tom pierwszy. The thing from another world. This is the spot where it was first seen. And these are the first people who saw the thing. How did it get here? Where did it come from?